Środa, 6 lipca 1983 roku. 571 dzień stanu wojennego w Polsce. Pani Jasnogórska, pozwoliłaś mi spełnić pragnienie mojego serca, a zarazem życzenie tylu moich rodaków. Mogłem przybyć jako pielgrzym do ojczyzny na jubileusz Jasnej Góry. Mogłem w pośrodku synów i córek polskiej ziemi złożyć dziękczynienie Bogu w Trójcy Przenajświętszej za sześć wieków Twojej, O Maryjo, macierzyńskiej wśród nas obecności w jasnogórskim wizerunku. Za to wszystko dzisiaj raz jeszcze błogosławię Twoje Najświętsze Imię i cześć Ci oddaję. Dzięki składam za całokształt posługi, jaką dane mi było spełnić na jasnej górze i w ramach ojczystego jubileuszu. Dzięki składam za to, że dane mi było pielgrzymować na jasną górę od strony Warszawy i Niepokalanowa szlakiem świętego Maksymiliana Marii oraz prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzięki składam za to, że dane mi było pielgrzymować na Jasną Górę od strony Wrocławia, Góry Świętej Anny, od ziemi tych piastów, z których jeden, Książę Opolski, jest fundatorem Jasnej Góry. Dzięki składam za to, że dane mi było nawiedzić również Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach. Dzięki składam wreszcie za to, że dane mi było na tym szlaku jubileuszowej pielgrzymki podnieść do chwały ołtarzy błogosławioną Urszurę Leduchowską w Poznaniu oraz błogosławionego ojca Rafała Kalinowskiego i brata Alberta Chmielowskiego w Krakowie. Dzięki Ci składam, O Matko Jasnogórska, za wszelkie posługi dusz pasterskie, gdziekolwiek dane mi je było spełnić. Dzięki Ci składam za to, że w tym okresie mogłem spotykać się z milionami moich rodaków, że mogłem z nimi się modlić, że mogłem z nimi być. Na zakończenie raz jeszcze proszę Ciebie, O Matko za wszystkich, którzy uczestniczyli w tej pielgrzymce, którzy ją przygotowali, którzy w niej współpracowali. Jeszcze raz proszę Ciebie, o Matko, weź w opiekę naród cały. Sobota, 24 grudnia 1983 roku. Wigilia Bożego Narodzenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, moi rodacy, jak każdego roku, tak również dzisiaj przeżywam głęboko to nasze spotkanie. Chwila jest szczególna. Wypełnia ją zaduma, wzruszenie, a nade wszystko powaga. Tak jak dzieje się zawsze, gdy stajemy wobec najgłębszych tajemnic naszego ludzkiego istnienia. A dzisiaj znajdujemy się najbliżej tajemnicy człowieka. Wigilia Bożego Narodzenia jest w myśli Kościoła syntezą, w której poprzez historyczny skrót całej przeszłości przed narodzeniem Chrystusa Wyraża się tęsknota i oczekiwanie obecne w każdym pokoleniu i w każdym człowieku. I dlatego, stojąc niejako u progu Betlejem, z radością słuchamy odpowiedzi zawartej w słowach proroka. Oto Wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą. Pragniemy spotkać tego Boga, i w noc Bożego Narodzenia 1983 zobaczyć znowu oczyma naszej wiary nowonarodzone dziecię i jego matkę Marię. Pragniemy razem z pasterzami i królami przybyłymi ze wschodu upaść przed nim na twarz i ofiarować mu dary. A bardziej jeszcze pragniemy przyjąć ten dar, którym jest Bóg w ludzkim ciele i poddać się Jego mocy, która czyni nas dziećmi Bożymi. W tym przyjściu Chrystusa do nas i w tym spełnieniu się oczekiwań człowieka łączymy się dzisiaj tak, jak uczy nas tego nasza polska tradycja i jak domaga się nasze serce. Idziemy ku wydarzeniu tej historycznej nocy sprzed mniej więcej 1980 lat, gdy Cezarem Rzymu był August, kiedy to dla Maryi dziewicy z Nazaret, która wraz z oblubieńcem swoim Józefem udała się do miasta Dawidowego, aby zgodnie z zarządzeniem poddać się spisowi ludności, nadszedł czas rozwiązania. I porodziła syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Idziemy ku tej nocy, w której dla ludzkości całej i świata przyszła zapowiedziana przez Boga pełnia czasów, gdy zesłał On syna swego, zrodzonego z niewiasty, aby wykupił człowieka od grzechu, i dał ludziom wolność synów, którzy w Duchu Świętym wołają do swego Boga Ojcze. Dlatego też dzisiaj, idąc na spotkanie z Bogiem narodzonym w Betlejem, wychodzimy równocześnie naprzeciw siebie, jeden do drugiego, z najpiękniejszymi słowami, jakie dyktuje nam serce. Ale słowa wydają się nie wystarczać, Dlatego uzupełniamy je lub wręcz zastępujemy znakiem, który jest nam bardzo drogi, bo nauczyliśmy się go w rodzinnym domu od naszych rodziców i zawsze, gdziekolwiek byśmy byli, wracamy poprzez ten znak do rodzinnego domu. Jest to gest wyciągniętej ręki, która przy wspólnym stole podaje chleb by był wzajemnie połamany i spożyty. Znak ten staje się tym bardziej wymowny, że jest to chleb, dar Boga i owoc pracy ludzkiej, który służy życiu. Chleb, który nosi na sobie szczególne znamie Eucharystii, który na głos kapłana staje się chlebem życia wiecznego, obecnością Boga dla człowieka i w człowieku. W tym właśnie geście wyciągniętej ręki i wspólnie łamanego chleba przy śpiewie kolęd oznajmiamy sobie dobrą nowinę o wcieleniu Syna Bożego, o Bożym narodzeniu, o odkupieniu człowieka i jego wyniesieniu. Wdzięczny jestem Wam wszystkim, tak jak tu jesteście, że przyszliście dziś do mojego domu by przyjąć tę nowinę ode mnie i byśmy ją wspólnie mogli wyznać i przeżyć. W ten sposób dom ten staje się podobnie jak Betlejem, jak tysiące domów w Polsce i wszędzie na świecie, gdzie żyją nasi rodacy. Domem chleba, chleba łamanego i ofiarowanego na znak życia i miłości, której jednoczy nas słowo które stało się ciałem i zamieszkalo wśród nas i które daje nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, a więc jedną, wielką, solidarną rodziną, zespoloną wokół tych wartości i świateł, do których tęskni i dąży ludzkie serce, a które nam objawia dzisiaj i ofiarowuje nowonarodzone dzieci. Bóg Wam zapłać, za życzenia wypowiedziane przez księdza biskupa i za te niewypowiedziane, które nosicie w sercu i wyrażacie modlitwą, odwzajemniam je całą mocą miłości i modlitwy. W atmosferze tej betlejemskiej nocy, którą tu jakoś uprzedzamy i dnia jutrzejszego wychodzę ku Wam tu obecnym ku wszystkim moim rodakom w ojczyźnie i gdziekolwiek się znajdują. Z każdym pragnę przelamać się oplatkiem i z każdym pragnę się spotkać w tym dobru, którego znakiem jest chleb. Podążam więc w duchu do ojczyzny, którą dane mi było w tym roku powtórnie odwiedzić w związku z zakończeniem jasnogórskiego jubileuszu. Podążam szlakiem świętego Maksymiliana, błogosławionego brata Alberta i ojca Rafała, błogosławionej Urszuli, szlakiem kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, szlakiem Kościoła w ostatnich wiekach i w ostatnich dziesiątkach lat. Do każdego pragnę dotrzeć, ze słowem pozdrowienia, pokoju, miłości, nadziei i pojednania. Myślę o każdej polskiej rodzinie, o każdym mieście i każdej wsi, o ludziach ciężkiej pracy na roli w przemyśle, o młodym pokoleniu i o ludziach starych, o ludziach nauki, kultury i sztuki, o cierpiących i osamotnionych, o uwięzionych, nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale wszystkich noszę w sercu. Pragnę dotrzeć dziś do serca każdego bez wyjątku Polaka. Podzielam troski, niepokoje i cierpienia rodaków, ale przede wszystkim chciałbym umocnić ich nadzieję, której fundamentem jest Zbawiciel Nowonarodzony. Wszystko to składam w polskim Betlejem, u stóp jasnogórskiej Pani. Dziś pragnę niejako wypowiedzieć wszystko, co już powiedziałem na ten temat, Bogu i Wam, co zostawiłem jako świadectwo Kościoła w czasie mojej pielgrzymki na Jasną Górę i do serc moich rodaków. Pragnę, by Ojczyzna była ziemią pokoju, poszanowania praw i godności człowieka, matką wszystkich Polaków, by wszyscy mogli poczuć się jej synami i gospodarzami u siebie i mogli solidarnie skupić swoje siły wokół leczenia ran, które tak boleśnie odczuwamy. Życzę, by nie doznawali uciążliwych braków materialnych i nadmiernych trosk dnia codziennego, by Polska była domem chleba, w którym wszyscy są podmiotem tych samych praw i dzielą te same obowiązki. Pragnę, by czyniąc w tym kierunku należyte wysiłki, mogła wejść znowu na drogę pełnej i owocnej współpracy oraz wymiany dóbr w każdej dziedzinie z możliwie najszerszym kręgiem społeczeństw i państw na świecie i jak w ciągu wieków, wnosić wciąż swój wkład w powszechny dorobek całej rodziny ludzkiej. Drogiemu mi Kościołowi w Polsce, księżom kardynałom, arcybiskupom, biskupom, kapłanom, wspólnotom zakonnym, męskim i żeńskim, całemu ludowi Bożemu pragnę życzyć, by strzegli w duszach ludzkich tego skarbu, jakim jest odwieczne słowo Ojca, które daje nam moc stawania się dziećmi bożymi. Niech Kościół ten, Kościół w Polsce, zawsze wierny ewangelicznemu orędziu, które po raz pierwszy rozległo się w Betlejem, a dopełniło na Golgocie i w zmartwychwstań i wierny historii swojego narodu, głosi i sprawuje z mocą odkupienie człowieka, Niech strzeże i umacnia w sumieniach tę linię, która wyraźnie oddziela zło od dobra. Niech uczy i pomaga zwyciężać zło, każde zło, dobrem. Niech będzie wiernym sługą pojednania, tego pojednania, które stało się szczególną treścią życia Kościoła w jubileuszowym roku odkupienia. Niech budzi i zaspokaja pragnienie pojednania, przede wszystkim sakramentalnego, którym Bóg dotyka swoją odkupieńczą mocą, przemienia i czyni nowym ludzkie serce. I niech służy każdemu prawdziwemu pojednaniu na naszej ziemi. Niech światło z Betlejem, które świeci w ciemności i oświeca każdego człowieka, rozbłyśnie na nowo w Waszych sercach i umocni w nich nadzieję, która jest z Boga i prowadzi ku prawdziwemu dobru. Na tej drodze wszystkim serdecznie błogosławię. Odnieś rękę Bożym jakie będzie błogosławione, wspomożenie nasze w imieniu Pana niech was błogosławi Bóg wszech Ojciec i Syn Duch Święty. Bóg zapłać wesołych świąt szczęśliwego nowego roku. Wtedy pierwsze śnieg przynajmniej. poniedziałek. 24 grudnia 1984 roku. Wigilia Bożego Narodzenia. Księże kardynale, księży biskupie, drodzy bracia, kapłani, siostry zakonne, wszyscy umiłowani rodacy. Dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia w oczekiwaniu nocy betlejemskiej gromadzimy się przy stole wigilijnym i lamiemy chleb, który zwiesiał płatkiem. Jakbyśmy chcieli zaznaczyć, że ten, który ludzkie ciało wziął z rodzicy niepokalanej dziewicy, ciało to da nam później za pokarm abyśmy byli mocni w naszej ziemskiej wędrówce ciałem Boga. Lamiąc ten chleb, odnawiamy stale więzy braterskiej wspólnoty, która nas łączy przez ciało Pańskie. Opłatek wigilijny ma również służyć odnowieniu braterskiej wspólnoty pomiędzy ludźmi. Dlatego pragnę w dniu dzisiejszym polamać się opłatkiem z ludźmi, moimi braćmi i so siostrami, którzy są dziećmi tej samej ojczyzny. Słowo ojczyzna mówi nam o wspólnych dziejach, które nas łączą, o przeszłości, która pozostaje brzemienna pamięcią zwycięstw i klęsk opłatek tę przeszłość przenosi ku przyszłości składamy sobie bowiem życzenia a życzenia zawsze wybiegają naprzód w stronę dobra które ma się urzeczywistnić w stronę nadziei naród trudnych dziejowych doświadczeń nie może odstąpić od swej nadziei, która jest u korzenia tych doświadczeń. Pragnę tutaj odwołać się do słówka Plana, którego śmierć wstrząsnęła świadomością nie tylko Polaków. Śmierć ta była świadectwem, w którym my, Polacy, i nie tylko my, odczytujemy. Podstawowe treści i wartości, dla których pragnie żyć człowiek i społeczeństwo. Solidarność, mówił on, była i jest nadzieją milionów Polaków. Nadzieją tym silniejszą, im bardziej jest ona zespolona z Bogiem przez modlitwę. Przemówienie z sierpnia 82. Ziarno troski o dom ojczysty, rzucone w polską glebę w sierpniu 80. roku, podlane krwią, łzami, cierpieniem i bólem naszych sióstr i braci w ostatnim roku, musi przynieść dobre owoce. Tej nadziei nie wolno nam utracić, bo w narodzie jest dość siły do twórczego działania i twórczej pracy dla dobra ojczyzny. Ten naród zdolny jest do wielu poświęceń, ale chce ugody prawdziwej. Chce gwarancji, że jego wysiłki nie zostaną znowu zmarnowane. Przemówienie z grudnia 82. Przy stole wigilijnym wspominamy zmarłych. Przy wielu wigiliach w Polsce wspomni się z pewnością tego kaplana, którego śmierć zyskała tak potężną wymowę. Jest to wymowa dla żywych, dla narodu i Kościoła, dla świata pracy i świata kultury, dla młodzieży, dla sprawujących władzę. To świadectwo jest także wolaniem o obecność Chrystusa w naszym polskim życiu. Takie jest stanowisko narodu, tego pragną ludzie wierzący w naszej Ojczyźnie. Tego pragnie młodzież, która broniąc bohatersko wraz z rodzicami obecności i wizerunku ukrzyżowanego w miejscach nauki i pracy ludzi wierzących, daje świadectwo, że Chrystus jest dla niej żywą, najwyższą wartością. I dlatego biskupi polscy raz po raz przypominają i upominają się o przestrzeganie tych podstawowych praw człowieka. Krzyż jest oparciem dla moralnego życia człowieka. Czytamy w liście pasterskim z 6 grudnia. Ukazuje on, czytamy dalej, i przybliża zawsze i wszystkim najwyższe wartości etyczne, spełnia najbardziej doniosłe zadania wychowawcze w domu, w szkole, we wszystkich miejscach pracy i życia społecznego. Krzyż jest szkolą braterstwa i miłości, bo na nim dokonało się dzieło pojednania. Jakże bardzo życzę moim rodakom tej zbawczej obecności Boga Człowieka w całym naszym życiu. Niech kształtuje to życie, niech je przetwarza, niech będzie źródłem nawróceń. Z pewnością potrzeba nam wielu nawróceń. Dziękujemy Bogu za tych, którzy często z daleka powracają, czy przychodzą do Niego, do Kościoła, ale Kościół, wierny swojemu posłanictwu, wzywa do nieustannego nawrócenia serca, do ciągłego odchodzenia od zła i grzechu, ku łasce i dobru. Bóg, który nawiedził lud swój i moc zbawczo nam wzbudził, dotyka w człowieku przede wszystkim tego, co boli, co wola ze szczególną siłą, o miłosierdzie i uzdrowieniu. O tych nabolalnych sprawach, o zagrożeniu moralnym narodu, które może jakoś się pogłębia. Mówią mi w czasach licznych spotkań z ogromną troską i przejęciem biskupi polscy, kaplani, ludzie świeccy. Przeżywam głęboko i często podkreślam mój szczególny związek z Kościołem i narodem, z którego wyszedłem moją radość z każdego zwycięstwa i dobra ale też i żywe odczucie każdego zagrożenia każdego zła. pozwólcie, że przy tym wspólnym wigilijnym stole dam wyraz tej trosce i temu zaniepokojeniu Kościół w Polsce jest świadomy strat i szkód, jakie dotykają bieżące społeczeństwo w wyniku narzucania mu od lat programu ateistycznego. Ale jest także świadom słabości, grzechów i wad narodowych. Praca jest podstawowym dobrem człowieka i społeczeństwa. Niestety jest ona na naszej ziemi dotknięta wielorakim kryzysem. Słusznie chyba rodzi się lęk, że straty, jakie ponosi społeczeństwo w zakresie etyki pracy, trudne będą do odrobienia. Brak też wyraźnych inicjatyw, które by prowadziły do zapewnienia rzeczywistej podmiotowości społeczeństwa, do autentycznej samorządności w wymiarach polskiej pracy i polskiego życia. Niechże zabrzmią tu jeszcze raz słowa, jakie w czasie ostatniej pielgrzymki do ojczyzny wypowiedziałem na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Chodzi o dojrzały lat życia narodowego i państwowego, którym będą respektowane podstawowe prawa człowieka. Tylko zwycięstwo moralne może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność. Taki lat może być zarazem zwycięstwem rządzonych i rządzących. Trzeba do, do niego dochodzić drogą wzajemnego dialogu i porozumienia. Jedyną drogą, która pozwala narodowi żyć pełnią praw obywatelskich i posiadać struktury społeczne odpowiadające jego własnym wymogom z dnia 17 czerwca 83 roku. Doniosłą sprawą jest, aby ojczyzna po bolesnych doświadczeniach stanu wojennego wróciła do właściwej sobie pozycji w życiu międzynarodowym. Z zadowoleniem odnotowuje się zmiany w nastawieniu państw zachodnich do Polski. Trzeba też podkreślić, że kraj nasz stać na odpowiednie kroki do wszechstronnej odnowy, któremu przywrócą to znaczenie, jakie słusznie mu się należy wśród narodów świata. Poprzez całą swoją tysiącletnią przeszłość, przez swoją kulturę, jest on związany z dziedzictwem Zachodu poprzez Rzym, skąd przyszło do nas chrześcijaństwo. Równocześnie położenie na obszarze spotkania, wpływów, z zachodu i ze wschodu, ukształtowały w znacznej mierze naszą historyczną tożsamość. Nie bez powodu też Polska zasłużyła sobie na miano przedmurza chrześcijaństwa. Trzeba, ażeby z tą specyfiką narodu liczono się w stosunkach międzynarodowych, żeby znajdowała ona pełne zrozumienie również u wschodnich sąsiadów. Podczas uroczystości w Niepokalanowie przypomniałem słowa Świętego Pawła Nie daj się zwyciężyć zlu, ale zło dobrem zwyciężaj. Dzisiaj raz jeszcze w duchu tych słów składam życzenia wigilijne na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Składam je wszystkim rodakom w kraju, a także poza krajem, na emigracji. Nie daj się zwyciężyć zlu, ale zło dobrem zwyciężaj. Biskupi polscy ogłosili nowy program pracy duszpasterskiej, którym pragną uwzględnić treści papieskiej posługi z ostatniej pielgrzymki do ojczyzny. Jestem bardzo wdzięczny za tę możliwość dalszej współpracy z całym systematycznym duszpasterstwem w Polsce. Płatkiem wigilijnym łamie się z episkopatem polski, kardynałami, prymasem i moim następcą na stolicy Świętego Stanisława, arcybiskupami i biskupami, także z kardynałem Janem Królem, arcybiskupem Filadelfii i wszystkimi biskupami na świecie, którzy rodą, rodem wywodzą się z Polski. Również z wszystkimi braćmi w kapłaństwie stale pamiętam o tym, że stałem się kapłanem na ziemi polskiej, we wspólnocie ojczystego prezbiterium archidiecezji krakowskiej. Również z wszystkimi zakonami, zgromadzeniami męskimi i żeńskimi, z członkami instytutów świeckich, niech słowo wcielone błogosławi Wasze świadectwo życia konsekrowanego i Wasz apostola. Również z klerykami seminariów diecezjalnych i zakonnych, z duchownymi i świeckimi studentami uczelni katolickich, z tymi, którzy przygotowują się do życia zakonnego w nowicjatach, z polskimi misjonarzami na całym świecie. Słyszę kolędę, która o północy wybuchnie w tylu miejscach polskiej ziemi podczas pasterki. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, wstańcie. Bóg się wam rodzi, a potem tę kolędę skargę, nie było miejsca dla ciebie w Betlejem i nie ma miejsca dla ciebie w niejednej człowieczej duszy. Wreszcie tę tak pełną teologicznej treści Bóg się rodzi, moc truchleje i prośba, podnieś rękę Boże dziecię, błogosław ojczyznę miłą, dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siły swą siłą, abyśmy nie pozwolili się zwyciężać złu, ale dobrem zło zwyciężali. I to jest gorące życzenie, jakie przy tym opłatku kieruję do wszystkich moich rodaków w kraju i poza krajem, do wszystkich rodzin ojców, matek, młodzieży, dzieci, do ludzi, którzy pracują na roli w przemyśle, w rzemiośle, w zawodach inteligenckich, do ludzi kultury i nauki, do chorych i cierpiących, do wszystkich. Podnieś rękę Boże dziecię, podnieś rękę Boże dziecię, abyśmy nie pozwolili zwyciężyć się złu, ale zło dobrem zwyciężania. się w rodzin noc Dobry dobrych radach dobrych my, jej siłę, twą majętność i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. yeah Pańskie będzie błogosławione. Spomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Wesołych świąt, dobrego roku.